Usiądźmy, siostry i bracia, by wsłuchać się w Słowo Boże, które dzisiaj pragniemy rozważyć, a chcemy zatrzymać się, kochani, na temacie Matki Bożej, na temacie modlitwy różańcowej. Jest to bardzo ważny temat. Dostałem niedawno po ostatnim nabożeństwie e-mail i pisze osoba tak. Na nabożeństwie jest tak dobrze, czuję się tak wspaniale, a gdy wrócę do domu i w następnych dniach, to ogarnia mnie smutek, przygnębienie, tak ciężko w pracy, czuję się taki słaby. Czyli potrzebujemy broni. Potrzebujemy uzbrojenia, potrzebujemy modlitwy, by to doświadczenie uzdrowienia, uwolnienia trwało w nas, by nam nikt nie zabrał tego doświadczenia. Dlatego też, siostry i bracia, dzisiaj patrzymy na Maryję, patrzymy na tą kobietę, która wszystko zwyciężyła. I która także nas prowadzi do zwycięstwa. Dwa dni temu obchodziliśmy jej święto. Święto Matki Bożej Różańcowej. Bardzo ważny dzień. Zaczniemy od tego. W XVI wieku. To była wielka bitwa. Armia muzułmanów wkraczała w Europę. Papież wezwał wtedy cały świat do wielkiej modlitwy, do oporu także. Niemcy i Francja już szybko zaczęły paktować z Konstantynopolem, z muzułmanami. Anglia się odwróciła. Papież nie wiedział, jak potoczą się dalej losy świata. Dlatego 3 marca 1571 roku ustanowił Świętą Ligę zaprosił wszystkich, którzy będą chcieli walczyć w obronie wiary, którzy się zjednoczą. Gdy już rozpoczęło się poruszenie w Europie, gdy wojska chrześcijańskie się jednoczyły, sułtan Selim II, chociaż miał dwa razy większą armię, powiedział, bardziej niż okrętów chrześcijan, boję się, Modlitwy, modlitwy papieża, modlitwy. I tak to się stało. Wkrótce papież wezwał wszystkich żołnierzy do modlitwy różańcowej. Codziennie odmawiano różaniec na okrętach. Żołnierze modlili się, spowiadali na okrętach, spowiadali się. Msze święte na okrętach. Przygotowywali się do wielkiej bitwy, ale najpierw uzbrajali się duchowo, aż w końcu przyszedł dzień 7 października, kiedy to rozpoczęła się ta wielka bitwa. A papież i cały Rzym modlili się. Dowódca wojsk chrześcijańskich jako banderę wciągnął na maszt wielki wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego i z modlitwą w sercach wypłynęli, chociaż mieli dwa razy mniej siły, uzbrojenia, po ludzku możliwości, ale dzięki tej modlitwie wojska chrześcijańskie zwyciężyły. To był pierwszy historycznie udokumentowany cud różańcowy bitwa pod Lepanto. Papież miał wtedy Cudowną wizję Maryi, która otacza swoim błękitnym płaszczem wojska chrześcijańskie. I po tym cudownym zwycięstwie Maryi chrześcijanie mówili w całej Europie, nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo. Ona jest także z Tobą. Ona Tobie towarzyszy ona cię wspiera minął jeden wiek i po 100 latach, znowu podobne doświadczenie bitwa pod Wiedniem zwycięstwo Maryi Jan III Sobieski daje wszystkim żołnierzom różańce wszystkim żołnierzom nakłada szkaplesz karmelitański modlitwa trwa w ojczyźnie Jedzie król Jan III Sobieski na Jasną Górę. Służy do mszy świętej jak ministrant. Całą noc modli się przed obrazem jasnogórskiej królowej. Trwa modlitwa w Krakowie. Królowa Marysienka poruszyła cały Kraków, wiedząc, że mąż jedzie na Wiedeń, na tą wielką bitwę i modli się Kraków. Różańcowe procesje w dzień Dzwony biją w nocy. Wstają Polacy do modlitwy różańcowej także w nocy. I rozpoczyna się to wielkie zmaganie. Jan III Sobieski z rycerzami chrześcijańskimi idzie pod jakim hasłem? Hasło bojowe. W imię Maryi. Panie Boże dopomóż. I tak też się stało. Z hymnem Bogu Rodzica na ustach zwyciężają, ale najpierw Król Błogosławi wszystkich żołnierzy relikwiami drzewa Krzyża Świętego. A potem po zwycięstwie, zwycięstwie Maryi pisze do papieża list ze słynnym zdaniem, które pamiętamy. Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. Oto dwie ilustracje z historii Kościoła, z historii naszych dziejów, które pokazują nam, jak wysiłki człowieka połączą się z modlitwą różańcową, z modlitwą do Boga. On przychodzi z pomocą. Dlatego też chcemy uczyć się modlitwy różańcowej, Chcemy w niej trwać, ponieważ ona jest zarazem modlitwą uzdrowienia i uwolnienia. W czasie jednego z egzorcyzmów diabeł wyryczał do księdza, który modlił się na różańcu za opętaną. Wyrzuć ten łańcuch, bo mnie związuje. Taką ma moc, widzisz, różaniec. On związuje demony. Święty Ojciec Pio egzorcyzmował tylko w jeden sposób. Różańcy. Modlitwa Różańca To jest modlitwa uzdrowienia. To jest modlitwa Twojego uwolnienia. A więc bierz różaniec, by zwyciężać każdą swoją bitwę. Bierz różaniec i zapraszaj Maryję, by Ci pomagała. W historii Kościoła tak wielu świętych Modliło się na różańcu, ale także wiele osób świeckich, zwykłych, normalnych. Fizyk Amper miał zwyczaj modlitwy różańcowej. Major Henryk Sucharski, obrońca Wester Platte, rozdawał różańce żołnierzom, sam przepisywał dla nich tajemnice różańcowe, by się uczyli tej modlitwy. Trzykrotny premier Wincenty Witos codziennie modlił się na różańcu. Wiele osób świeckich modli się do dziś. Co chcę dzisiaj Tobie powiedzieć, że to nie jest dodatek do życia chrześcijańskiego. Ale to jest istotny element życia chrześcijańskiego. Różaniec, który jest modlitwą uzdrowienia i uwolnienia. Jan Paweł II, nasz święty papież, w liście o różańcu już na wstępie napisał w ten sposób Dzisiaj potrzeba stawić czoło kryzysowi modlitwy. Jest kryzys modlitwy. Jest kryzys modlitwy wszędzie. Dlaczego? Bo najpierw jest kryzys wiary. Kryzys wiary. Tam, gdzie jest żywa wiara, jest żywa modlitwa. Bo wiara wyraża się w modlitwie. Wiarę możemy sprawdzić przez modlitwę. Jest takie przysłowie: pokaż mi swoją modlitwę, ja powiem ci, jak ty wierzysz. Po modlitwie bowiem poznajemy wszystko. Jaka jest twoja codzienna modlitwa, taka jest twoja wiara. Stefan Kardynał Wyszyński, kiedy był więziony, zapisał w, swoim, w swoich zapiskach więziennych w czasie więzienia bardzo piękne zdanie o modlitwie. Wystarczy chcieć się modlić, a modlitwa przychodzi. Pierwsze jest chcieć. Jeśli ja chcę, to rozpoczynam modlitwę. I najpierw jest to właśnie chcę. Bo kocham Boga. Jeśli Go kocham, to chcę się z Nim spotykać. Widzisz? Jeśli chcę, to za tym idą potęczyny. Więc przezwyciężaj każde uczucie postawę lenistwa, niechęć, oporu, przezwyciężaj wolą. I mów sam do siebie, chcę. A chcieć to móc. To rozpocząć modlitwę nie wstydząc się tego, co powiedzą w domu, co powiedzą inni. Błogosławiony Piotr Jerzy Frasati, młody człowiek, bo są tutaj też młodzi, wszyscy młodzi, miał dwadzieścia paru lat. Błogosławiony Jerzy Frasati, patron studentów, wychodzi któregoś z dnia z kościoła, z różańcem w ręce, spotyka go kolega, student i mówi do niego, Jerzy, co ci się stało? Stałeś się dewotem? A Jerzy Frasat mówi, nie, stałem się chrześcijaninem. Twoja modlitwa jest także takim świadectwem wobec tych, którzy może jeszcze nie poznali miłości Bożej. Dlatego też bierzemy różaniec, czy w kościele, czy w domu i modlimy się o pokój. Potrzebna jest dziś wielka modlitwa o pokój na świecie. Modlitwa za rodziny, i za małżeństwa. Ta modlitwa różańcowa, Niektórzy mówią mi, jest taka monotonna. Jest taka prosta. Nudzi mnie. Nie lubię jej. Słyszę to od niektórych osób. I dzisiaj chcę zachęcić Cię i pokazać Ci jej wielką wartość i piękną. Papież liście o różańcu mówi, to nie jest bezmyślne powtarzanie zdrowaśnie. I to jest pierwszy krok. To nie o to chodzi. Bezmyślnie powtarzać zdrowaśnych. I dodaje papież, co to jest? różaniec, co to jest? Odpowiada, wspominanie, popatrz, wspominanie z Maryją życia Chrystusa. Czyli ja z Maryją wspominam wydarzenia z życia Jezusa. Zagłębiam się w te wydarzenia, zagłębiam się w te tajemnice. Mówi papież, tajemnica po tajemnicy. Życie Jezusa. Rozważam, wspominam, rozmyślam nad życiem Jezusa z Maryją. Maria idzie obok mnie, ślad w ślad, krok w krok. Ona mi towarzyszy. Czyli w centrum różańca jest Jezus. Centrum różańca jest życie Jezusa. Ja medytuję, rozmyślam, podziwiam, kontempluję, zachwycam się życiem Jezusa. I moje serce jest tam, przy zwiastowaniu, gdy jest wcielenie. Twoje serce jest przy Betlejem. Twoje serce jest, gdy się zgubił w świątyni. Ty rozważasz to, Ty jesteś tam, Ty się duchem przenosisz tamte wydarzenia razem z Maryją. A Maria jest Twoją przewodniczką, ta, która rozmyślała nad wszystkim, rozważała wszystkie te sprawy w swoim sercu. I tak samo Ty właśnie sercem rozważasz tajemnicę z życia Jezusa. Zatem Różaniec jest modlitwą biblijną modlitwą, która ma biblijną genezę, biblijną treść i prowadzi do jeszcze większego umiłowania Biblii. To jest modlitwa biblijna. Papyż Paweł VI i Jan Paweł II po nim także powiedzieli, że różaniec to streszczenie Ewangelii. Zobacz, jakie piękne oddanie tej tajemnicy. Streszczenie Ewangelii Bo z Biblii wyrasta I do Ewangelii prowadzi Po to także Jan Paweł II Dodał tajemnicę światła Celowo Po to powiedział To uzupełnienie O nowe tajemnice ma sprawić Abyśmy weszli jeszcze głębiej W ocean Serca Jezusa A zatem Biblijne pochodzenie Biblijna treść Widzisz? I do Biblii nas prowadzi. Co więcej, jak modlić się na różańcu? Jan Paweł II w liście o różańcu mówi, aby każdą tajemnicę poprzedzić choćby krótkim wersetem z Pisma Świętego. Mówi wprost. Należy sięgać do tekstów biblijnych związanych z poszczególnymi tajemnicami. Wsłuchiwać się w Słowo Boże, a dopiero potem przystępować do kolejnego odmówienia Dziesiątka Różańca. A więc próbuj i ty najpierw popatrzeć, jak to wydarzenie w Biblii wygląda. A jeśli już dobrze znasz, tak jak wy, już dobrze znacie te tajemnice, to no wtedy możesz sercem przywołać tą tajemnicę. Sercem Przypominam sobie to wydarzenie. Droga krzyżowa, Golgota, biczowanie, ciernie mu koronowanie, Ogrójec. Sercem wchodzisz w tę tajemnicę i jesteś tam w Ogrójcu. Jezu, wytrzymaj. Jezu, jestem obok. Jezu, dasz radę. Jezu, trwaj w tym postanowieniu. Towarzyszysz tam Jezusowi razem z Maryją. Wchodzisz w tę tajemnicę. Jesteś tam. Przenosisz się duchem w tą tajemnicę. Idę z Tobą, Jezu, tą drogą krzyżową. Jestem z Tobą. Tak bardzo Cię boli, gdy jest biczowanie. Jestem z Tobą, Jezu. Jesteś tam. Widzisz ta Biblia. Teksty Ewangelii wprowadzają Cię w te momenty i Ty coraz bardziej odkrywasz treść, znaczenie różańca. A zatem Modlitwa różańcowa codziennie. Codziennie różaniec w ręce. Różaniec blisko mnie, w mojej kieszeni zawsze. Tak jak ktoś dzisiaj mówi, nie wychodzę bez telefonu, tak samo ja powiem, nie wychodź bez różańca. Różaniec nieustannie blisko Ciebie. Święto Ojciec Fio nawet do łazienki szedł z różańcem. On miał cały czas w ręce różaniec. Cały czas nawet jak się mył, Ci, którzy mówili blisko z nim, żyli, że cały czas albo tylko przekładał z lewej ręki do prawej ręki. Miał zawsze różaniec w sobie. Współte, współczesna mistyczka przekazała też przez słowa pana Jezusa: Nie, nie puszczajcie różańca z ręki. Nie puszczaj różańca z ręki. Módl się codziennie, codziennie, codziennie. Matka Boża powiedziała do Piacenty w czasie objawień w Fatimie zależy mi najbardziej na codziennym odmawianiu łżańca. To jest nasza droga, siostry i bracia. Dlatego też zachęcam Cię, próbuj. Bo chodzi w łżańcu o Jezusa. Chodzi o to, by kontemplować Go. By jednoczyć się z Nim serce w serce. To jest modlitwa serca. To nie jest modlitwa tylko ustami. Znam wiele osób, które już nie modlą się w ogóle ustami. Nie mówią zdrowa już ustami w ogóle. Mówią tylko w sercu, duch, duchem, duszą, wewnętrznie. I wchodzą coraz bardziej w tą modlitwę wewnętrzną. O to tu chodzi. A w centrum Chrystus powiedział Jan Paweł II w liście o różańcu, Każda dziesiątka ma zwracać się ku wizerunkowi Chrystusa ukrzyżowanego. I podał papież pewne wskazówki. Jak modlić się? Jedno z nich jest taka bardzo prosta. Podkreślać imię Jezus, który jest centrum modlitwy Zdrowaś Mają. Powiedział wprost Akcent ma padać na imię Jezus w Twoim umyśle, w Twoim sercu, na osobę Jezusa Chrystusa. Próbuj w ten sposób rozważać swoje życie razem z Maryją poprzez tą modlitwę różańcową, aż będzie w Tobie taki nawyk, zwyczaj, że nie ma dnia bez różańca. Podziwiam osoby, które modlą się nowenną pompejańską. Trzy części różańca dziennie. Coraz więcej osób wchodzi w to nabożeństwo. I wiem, że doświadczacie wielu znaków, cudów, uzdrowień dzięki modlitwie różańcowej. Na stronie nowenny pompejańskiej już jest 3,5 tysiąca świadectw. I wy wiele moglibyście też powiedzieć, za chwilę będzie czas świadectw, także o tym, jak różaniec zmienił wasze życie. Próbuj i ty, bo przemiana serca nie przyjdzie inaczej, jak tylko przez modlitwę, bo to modlitwa ma właśnie tą moc zmieniać nasze życie. Moglibyśmy przytaczać jeszcze wiele różnych przykładów o cudownych, znakach modlitwy różańcowej cud w Hiroshimie rewolucja różańcowa na Filipinach w Manili w 1986 roku przemiana Węgier po wielkiej krucjacie różańcowej w której złączyły się dwa miliony ludzi modlących się o odnowę kraju moglibyśmy dawać wiele przykładów a wszystko zmierza do tego, by różaniec stał się Twoją modlitwą osobistą, modlitwą małżeńską, modlitwą rodzinną. Czy to będzie w autobusie, w tramwaju, czy na ulicy, czy w samochodzie, czy w Twoim domu, ty szukaj miejsca, przestrzeni, szukaj. Tej atmosfery, która będzie Ci niosła, będzie Ci pomagać, aby Maryja była jeszcze bliżej Ciebie. Ona będzie przemieniać Twoje życie, będzie Cię uświęcać, i dzięki tej modlitwie Twoje serce stanie się coraz bardziej upodobnione do Maryi i upodobnione do Jezusa Chrystusa. Bierz zatem do ręki różaniec z tą broń. A Maryja Cię nie zawiedzie. Królowa pokoju zawsze zwycięży w swoich, w swoich dzieciach. Amen. Zanieśmy teraz do Pana nasze pokorne prośby.